Dobra, więc witamy wszystkich na naszej prolekcji zatytułowanej Space Opera kontra rzeczywistość, czyli kosmos tam i z powrotem. Ja mam na imię Szymon. Ja jestem fanem fantastyki. Może dorzucę też parę słów o sobie później, ale przedstawimy naszych gości specjalnych. Przedstawiam na nimi Bartosz. Też jestem fanem fantastyki, a oprócz tego interesuję się e programami kosmicznymi, chociaż ja się interesuję tak trochę specyficznie, bo zamkniętymi już programami kosmicznymi radzieckimi z lat 70. i 80., konkretnie, bardzo konkretnie stacjami orbitalnymi. Nie było ich dużo. Było ich bardzo dużo. Ja też chciałbym jeszcze dodać, że Bartek jest autorem tych dwóch książek opartych o nasze posadzonych w uniwersum kompleksu 7215. Trzecia książka jest w drodze. Prawdopodobnie kiedyś na jesieni, jak wydawca zdecyduje kiedy. Dobra. I Marcin. Marcin Podlewski, ja podobnie tak jak Bartek pisze sobie książki. Aktualnie pisze Space Opera, tutaj ją widzicie, to jest cykl głębi. Jak przyjdzie to wyszedł. To trzeci wyjdzie, jak przypuszczam. Mam nadzieję, na lada moment. No, no cóż, na no z relacji no jestem tutaj, gdzie jestem. I Kamil Mundyka, Kamil? Z Polskiego Akademii Nowy i z amerykańskiego National Space Society. To jest człowiek, który będzie za, za mówię. będzie próbował udowodnić, że jednak ten Kosmos ma przyszłość, który ode mnie. Dobra, więc właściwie nie mamy jakiegoś specjalnego planu na ten panel, więc będziemy nie tyle prostu na początek. Dobrze. Więc Marcin ma pomysł na początek i Marcin zacznie. Tak, ja tylko robiłem sobie notatki, bo ja jestem świrem, który robi notatki i pomyślałem sobie, że dobrze będzie, że na samym początku w ogóle podzielimy tą fantastykę na pełną skalę, według skali jakiego Kepera. Na samym początku mamy czasy obecne, czyli jest ta fantastyka ultra hard, czyli ta ultra twarda, gdzie fantastyka taka zajmuje się kwestiami eugeniki, ewentualnie najbliższą kolonizacją Marsa na przykład, no, mamy, to, mamy tego dobry przykład na podstawie Marsjanina i Potem mamy Wehrhard, tam już jest y, troszeczkę ten temat y, szerzej poruszony, nie chodzi tylko o to, taką fantastykę bardzo bliskiego zasięgu, ale te kolonizacje już się troszkę bardziej posuwają do przodu, już wkracza hibernacja, już się pojawiają takie tematy jak transformanizm, jak eksploracja kosmosu i tak Następnie jest, nie wiem, czy to dobrze to mówię boże, pleasure, hard, dobrze się czy nie? Pleasure, pleasure, no. czy ja już w tym Może stylu? medium hard. Nie, nie, nie, to nie jest medium hard. W każdym razie tam pojawia się już RTL, czyli mamy już ten napęd prawie, no, że świetny, ewentualnie, ewentualnie bardzo zbliżony do prędkości światła, ale ciągle autorzy biorą pod uwagę konieczność no, zachowania pewnych zasad relatywistyki, Czyli, jak te statki się tam przemieszczają z punktu do punktu, zajmuje to określoną ilość czasu. Yy, można tą prędkość światła już w tym momencie, na tym poziomie fantastyki, pisząc to w niej, teoretycznie przekroczyć, ale wiąże to się z ogromnymi ograniczeniami. To wszystko musi być bardzo realnie, bardzo mocno umocowane w takiej no, rozsądnej rzeczywistości. To się określa. No, może tak powiedzieć. Później jest tym i to jest już ten podział fantastyki, gdzie pojawiają się waluhole, czyli te wszystkie dziury, wszystkie te mosty Einsteina-Rosena, które pomagają nam przekroczyć tą prędkość ponad świetną za pomocą skoku no niegenerowanego wskutek napędu, tylko niejako normalnego, albo też wygenerowanego wskutek walucholi, które zostaną wygenerowane przez jakiś napęd. I tam już rzeczywiście następuje te przekroczenie tej prędkości na średniej. Dobrym przykładem byłby tutaj cykl Homer Harington, myślę. Tam nie ma jeszcze obcych, te statki muszą jakoś sobie radzić z przestrzeni kosmicznej. No, no triket, no, no jest taka fala, potem to się rozwija, bo już tam pojechał chyba potem z tą powierzchnią trochę. Chyba nawet pisał książkę o triketach. Tak. I, dopiero, tak, i dopiero potem jest ten medium hard, o którym mówiliśmy, czyli już zaczyna się powoli w tej, w tej wersji SF łamać delikatnie te prawa fizyki, po to, żeby wprowadzić taką większą, wiem, przyjemność, przyjemność z czytania. I tam już pojawiają się obcy, znaczy ci obcy pojawiają się już wcześniej, tylko, że na tym wcześniejszym etapie ci obcy są naprawdę obcy, nie można się z nimi za bardzo porozumieć, jest jakaś tam właśnie cywilizacja a, a właśnie, czyli są jakieś ksenofony, tym podobne rzeczy, a na poziomie medium hard ci obcy już się zaczynają powoli robić troszeczkę bardziej ludzce, można powiedzieć. No i później te następne podziały po medium hard, czyli soft, sf, te takie coraz lżejsze, lżejsze, formy, to jest już taka fantastyka coraz bardziej odjechana, gdzie ten realizm zaczyna się załamywać po to, żeby była jak największa przyjemność dla czytelnika z czytania. My tutaj z Bartkiem staramy się pisać fantastykę, która jest zbliżona bardziej, no troszeczkę twarza, tak szczególnie Bartek, bo on też ma tę Ja najbardziej. To już w ogóle. Ja jestem troszeczkę w kierunku, w kierunku tak pomiędzy, pomiędzy firm hard, a raczej firm hard. Czyli ci owcy może rzeczywiście są, ale porozumieć z nimi jest bardzo ciężko, chociaż też tam no, czasami troszeczkę odjeżdżam w różne klimaty. No ale myślę, że to jest taki dobry przyczynek, żeby zacząć w ogóle rozmowę na temat, na temat tej, tej społeczeństwa To bardzo, to jak to wygląda w rzeczywistości w takim razie. Jesteśmy etapie. Znaczy to nie wygląda. Ja tutaj przyniosłem kilka modeli, to są modele bardzo starych rzeczy. Na przykład ten sojusz z jednym panelem jest z 1967 roku i szczerze mówiąc to byśmy za specjalnie się nie posunęli za bardzo z tamtych lat w zaprojektowanych w 67 roku, lata do dzisiaj, lata jego tam szósta czy siódma wersja rozwojowa, ale cały czas jest to dokładnie ten sam statek kosmiczny, który Rosjanie zaprojektowali mniej więcej w połowie lat 60. i oblatali go z niezbyt dobrym skutkiem, jeśli chodzi o, o pierwszą misję w drugiej połowie lat 60. i to lata do dzisiaj I cały sprzęt, który my mamy teraz do dyspozycji na orbicie, ten państwowy, to w zasadzie jest tego samego typu sprzęt. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, na której ludzie Jezu, od tak dawna żyją, bez przerwy 16 lat już chyba. To jest nowy rekord, bo Mir po 15 latach trzeba było zdeorbitować i bardzo malowniczo spalił się nad, nad Pacyfikiem, bo tam się już nie dało na niej funkcjonować. ISS trzyma się trochę lepiej dlatego, że to jest sprzęt wyprodukowany stosunkowo niedawno, to jakieś powiedzmy 20 lat temu, ale cały czas na przykład rosyjski segment składa się tylko i wyłącznie z rzeczy, które zostały zaprojektowane w latach 60. i w latach 70. Zwiezda, ten główny moduł rosyjskiego segmentu, to jest dokładnie taki sam moduł bazowy, na jakim była oparta stacja Miri, na jakim były oparte wszystkie radzieckie stacje cywilne od 71 roku. No, oczywiście kolejnej gody wersji. Zaria, drugi podstawowy rosyjski moduł, oparty jest na transportowcu radzieckim, wojskowym, TKS opracowanym pierwszy raz w 64 roku i wdrożonym potem do lotów, ale bezzałogowych na przełomie lat 70 i 80. To jest ten sprzęt. On został zmontowany w większości w latach 70, potem w latach 90, jak się okazało, że jest kasa, to wyposażono go, potem na orbicie raz czy drugi, rozprówno go trochę i doposażono w ubiegłej dekadzie, ale my cały czas latamy w kosmos na czymś, czym nie wyjechalibyśmy na ulicę obecnie. Teleskop Habla, kiedy został wysłany na orbitę, to miał procesor 386, potem w trakcie służby dokonano wymiany na 486. Ja się, że to jest procesor już 20-letni. Tak. I to... To, to nawet prawdopodobnie więcej, bo 20 lat temu to już pętlił. Wchodził do służby. Pierwsze, pierwsze, tak, modele 166 MHz. No, generalnie, jeżeli to, to jest coś, co nie ruszyłoby telefonów, które macie w kieszeniach, nawet jeżeli nie macie smartfonu. Ale działa. Działa, oczywiście, że działa. I, I słuchaj, cały ten sprzęt, o którym my mówimy, to był sprzęt, na który ludzie latali. To, że tam się nie zawsze wszystko udawało, to, to nie zawsze była wina sprzętu. Na przykład na jednym małmazie spleśniało i połowę stacji nie w środku i nikt nie wiedział dlaczego. To jest złamali przypadkiem. To, że na biżę jak doszło do reshermetyzowania spektra po tym, jak, jak uderzył w niego bezzałogowy transportowiec, to był błąd ludzki, bo. Rosjanie pokłócili się z Ukraińcami. Ukraińcy w związku z tym stwierdzili, że oni mają patent na system automatycznego cumowania i nie dadzą, więc Rosjanie cumowali ręcznie pod słońce. No i ktoś źle wyliczył progres, uderzył z piektra. Z piektrze pękły spojenia i zaczęła się dehermetyzacja. Jak chłopcy pojechali, pobiegli polecieli w zasadzie, trudno powiedzieć, zamykać ten moduł, to się okazało, że przez środek biegną kable grubości męskiego ramienia i jeden z nich próbował zamknąć drzwi, a drugi siekierą rąbą te kable. Obydwaj w maskach tlenowych, a Amerykanin siedział wtedy na pokładzie Sojusa, bo już wcześniej jak się zorientowali, że coś może być nie tak, to ukazali się tam zamknąć w masce tlenowej i się nie odzywać. Więc on nie wiedział do końca co się dzieje, a oprócz tego stacja straciła zasilanie, wpadła w przez 40 minut, nikt nie wiedział co się dzieje. To co przeżył wtedy Kreml ze strony Amerykanów, to był najpotworniejszy torment świata, chyba więcej nie było takich sytuacji. E, I tak, no wiesz, latamy w kosmos na tym wszystkim cały czas. Ten sprzęt, w którym my latamy, naprawdę nie różni się bardzo. Nowy, nowy sojusz wprowadzony w, w tym roku do służby ma nowy komputer pokładowy. Komputer, który jest super nowoczesny, waży chyba 2,5 kg poprzedni, na którym latano jeszcze w zeszłym roku ważył 16. Kamila, ty nie masz wrażenia, że jest tak, że w tych powieściach science fiction, które teraz są się. To znaczy ciągle nie masz takiego wrażenia, że jak czytacie jakąś Space Operę, że tam temat zmęczenia tego materiału w ogóle jest bardzo rzadko poruszany. Tam mamy owszem te pola magnetyczne, jakieś pole siłowe. Niektóre zdatki są przestarzałe, bo ewentualnie ktoś tam napisze, że jest to brak który musi pójść do stożni, trzeba go tam zerpadować, i tak dalej. Ale temat tej entropii i niszczenia się wszystkich układów, w ogóle jestem w ogóle zszokowany, że tyle czasu to po lata, pomimo nacisku próżni, przecież, to, to musi być jakiś tam, nie wiem, poziom niszczenia. Tak? Więc co jest najważniejszym systemem na ISS-ie według komandora Hedgielda? Mikrofony. Są mikrofony, które nasłuchują niskich częstotliwości, takich częstotliwości jak syk uciekającego powietrza. Nie, szczerze mówiąc, co to właśnie Space Open, to tak mi się wydaje, przynajmniej z tego co czytałem, już nie mówię o błędi, bo my jestem w trakcie e, czytania i de facto on ma trochę taką do, zniszczoną tą przyszłość, nie latają na starych technologiach, na używanych już statkach, ale tak mi się przypomina, że kiedyś właśnie był to, właśnie jak Cyberpunk zaczął wchodzić i właśnie mieliśmy takich autorów jak no mój nieumumiony właśnie Bruce Sterling który on opisywał m.in. to, że ten w Matrixie te stacje były, znaczy no, te habitaty były często śmierdzące, statki były rozlatujące się, były, to znaczy więcej jest tego jeszcze więcej, bo to są dosłownie latające krypy, które już się psują. Chodzi tutaj głównie o Angel Station, czyli stację aniołów. W sumie bardzo fajną, marchanistyczną powieścią w kosmosie. Pomijając to, że no, polskie tłumaczenie źle tłumaczyło Izbę Morską ten, i w prostu, o, ten właśnie Emerald Talk była Izbą Morską, tylko to się działo w kosmosie. No, ale ogólnie nie, w, w space zazwyczaj się nie spotyka czegoś takiego, żeby to był statek, który już się używa, statek się e, niszczy, chyba, że jest to celowe, na przykład e, pokazanie jakiś, nie wiem, dire situation albo statek widmo, statek, e, który, nie wiem, powrócił, coś jak WebHorizon, tylko jeszcze gorzej, wstążka. W, w, <grym> w, w mieliśmy przecież tytułowy statek, który był już praktycznie wrakiem przedredniego odesłania na żyletki. Hmm. Dark Star. Gal Gal A yeah. nie, musiałem, że o kapitanowskiego no, Darkstar. Nie, nie. A kto nie pamięta Darkstar, Star, to miejsce, to jest też klasyka, gdzie jest, nie tyle statek jest zniszczony, co załoga, nie ma już powiedzmy takiej dyscypliny, jakiej mamy w Star Raku. W Star jest pełna dyscyplina. Samolot nie ma dyscypliny, to jest w ogóle, jak w mówił, tak zwane, To jest jedna wielka banda, tam nie ma dyscypliny wśród swoich bohaterów. Wstępnego jest dyscyplina pokładowa w tak Oni są wszyscy brodaci, chleją, w ogóle nie to się, że oni się przestrzegali procedur. Ja bym w tym brodacik nie czekał, Rosjanie, jak wracali z Kosmosu, to też byli wszyscy brodaci. Amerykanie ze Skylap też. W sumie się to tym nie dziwi, bo co oni by robili z tymi włosami, jakby się ogólili przecież. Mieli do wyrzucania śmieci. Wiecie, jak to wyglądało? To była taka kula. Na zewnątrz kadłubie był otwór, w środku była kula z otworem z jednej strony i od środka w kadłubie też był otwór. Obracało się to otworem w kuli do środka, wpychało się tam śmieci, worki zmoczeni i różne inne rzeczy. W się zamykało, obracało się kule i otwierało się automatycznie na zewnątrz. I tego padało w tym miejscu. Tak, już teraz tego się nie robi, dlatego że okazało się, że jest z tego tak dużo, że generalnie żywiąc największym zagrożeniem dla stacji kosmicznej jest właśnie obecność śmieci. Więc teraz wszystkie śmieci pakuje się w transportowiec, który przyleciał z zaopatrzeniem, a potem transportowiec odpina się od stacji, on się spada w atmosferę no, z tymi śmieciami. Nie wiem jak to jest, że. Ekolodzy jeszcze nie biegają na rękach z tej okazji. Wyrazem wściekłości dla twarzy. Natomiast to, co wy mówicie, że te pojazdy w ogóle gdzieś tam wysłużone, nawet jak się Lema czytało trzeci raz przerobiony pojazd pod nową nazwą, wypuszczony gdzieś na szaki, to jest absolutnie bójda. I my teraz latamy na sprzęcie jednorazowym. Wyjątkiem były wahadłowce, które były w stanie polecieć w kosmos i wrócić te amerykańskie system systemu STS. I ten jeden, jedyny radziecki Buran, który poleciał raz, wrócił i potem już został uziemiony, bo się skończył Związek Radziecki i nie było pieniędzy. A oni mieli jeszcze jeden prawie gotowy i jeszcze dwa w planach. To mogło fajnie wyglądać. Buran poleciał sobie, o co pamiętam, bezzałogowo. Bezzałogowo, tak. Zrobił, zrobił pełną misję bezzałogową, ale sterowaną z ziemi i była wyznaczona. W przetrenowana załoga już, która miała lecieć, tylko że po prostu ruble się skończyły, bo się skończył Związek Radziecki. Bardzo dużo rzeczy nie mamy. Chciałbym się aż powiedzieć, ty sobie w nice things bo upadł Związek Radziecki. Znaczy, powiem Ci, Marku, tak. Jak kiedyś się interesowałem spawaniem, w przestrzeni posługi, bo też się tym czasem niehubistycznie zajmuję, kwestia była taka, że chciałem sprawdzić, jakie metody spawania by się nadawały. No i szukałem specjalnej publikacji naukowej, akademickiej na ten temat. Zawrób publikacji z 1992 roku, gdzie piszą o między innymi, the Space Station Freedom, czyli Liberty, to była ta, ta amerykańska nie doszła do i niedoszła. Czyli Amerykanie też stracili, tak naprawdę, na upadku Związku Radzieckiego i Końcu Zimnej wojny. Znaczy, no, wiesz, no, to jest tak. Generalnie, że biorąc stacji kosmicznych w ogóle było w dziejach bardzo mało. Rosjanie mieli Sześć udanych stacji w programie Salud, z czego trzy z. Siedem w zasadzie, z czego jedna nieudana. Trzy z nich były wojskowe Almazy, a cztery to były cywilne SALUT. Przy, przy czym mówimy o sześciu, bo po tylko sześć z nich poleciało i udało się obsadzić załogą. Pierwszy Almaz okazał się niewypałem na orbicie. Potem mieli Mira i na tym się skończyło. Amerykanie mieli jedną stację kosmiczną, nazywa się Skylar. To jest to, co tam leży z takim wiatrakiem. wiatrak to są panele teleskopu Apollo służącego do obserwacji Księżyca. Ta stacja i tak cudem dotarła na orbitę, bo przy starcie zdarło z niej osłony termiczne, urwało jeden panel i pierwsza misja, która miała robić jakieś cuda i straszne eksperymenty, poleciała tam po to, żeby zorientować się, czy w ogóle stacja da się uruchomić. W stacji było około tam 40 stopni na stałe, kiedy była w cieniu. Nie dało się nią sterować, bo nie było zasilania, bo jeden panel był urwany, a drugi się nie chciał rozłożyć i stanął im osłonę termiczną. Więc cała pierwsza misja polegała tylko i wyłącznie na tym, żeby Skylab doprowadzić do użytku, potem mieli jeszcze dwie. Potem skończyły im się y, statki Apollo i rakiety, którymi mogli je wynosić, mieli tam lecieć wahadłowce. Tylko że wahadłowce opóźniły się i Skylab w 1979 roku złamał. Rozbił się w Australii, zabił bodajże krowę. Rząd australijski wystawił Agencji Kosmicznej mandat na 100 dolarów za zaświecanie. Ale też, nie jak byłem ostatnio na szkoleniach z ESY, to na przykład omawiali projekt Zubrina. Przepraszam, tak, że trochę no, przeskoczę, ale wracamy do Apollo, właśnie, że dlaczego ludzie właśnie, przez, czy, właśnie czy z NASY czy z Europejskiej Agencji Kosmicznej oni patrzą na Zubrina jak na że to jest człowiek, dla którego hmm, zginie kilku ludzi w locie na Marszyca, no ale no, reszta doleci na Marsa. Po doleci do Marsa. No i to uważa, że misja będzie w jakimś stopniu wykonana. Żeby się nauczymy. I co mi opowiadał, właśnie Sebastian Hartling. Właśnie to jest, on jest z STKU i z um, Europejskiej Agencji Atomistyki yy, ale też właśnie był z nami na tym szkoleniu, właśnie ten właśnie, że w właśnie organizowanym przez ESE. W ważnym razie powiedział krótko. Teraz takich misji się nie robi, że to pokolenie zrobili na to z pokolenia Apollo, czyli spłoniali, dobra, nauczyliśmy się czegoś, lecą następni. Ale teraz już się tego nie robi właśnie. Znaczy teraz nikt tego nie zaryzykuje. Włodini Rekomarów, pierwsza śmierta na ofiara w, w locie w kosmosie rzeczywiście, no bo załogę Apollo 1 trudno jest liczyć jako, jako śmierć w kosmosie. oni zginęli na w czasie testów na stanowisku startowym. Koła śmierć, hanowa to w ogóle był ciężki szok. Rosjanie na dwa lata zatrzymali program kosmiczny i zupełnie przeprojektowali Sojuza, bo ten pierwszy to była rzeczywiście latająca trumna, w której połowa systemów nie działała. Zacznijmy od tego, że wysiadło mu zasilanie, bo nie otworzył się panel. że się nie otworzył panel, to zabrakło zasilania na część systemów. W związku z tym, że się nie otworzył, to nie działały żyroskopy. Mnóstwo rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, ostatecznie gdyby zadziałały na końcu spadochrony, które nie zadziałały, to facet miał szansę jednak przeżyć, bo w 1969 roku bardzo podobną sytuację przeżył Borys Wołynowki, mu się udało ujść z życiem, poławał sobie sześć zębów, wylądował zamiast w Kazachstanie to na Uragu, przy minus 40 stopniach w dwumetrowym śniegu, rozbił się, rozejrzał się, zobaczył nie ma nikogo, on był tylko w kombinezonie pokładowym, czyli de facto w czymś w rodzaju dosyć dobrego dresu. To nie był kombinezon, tylko po prostu to był taki lepszy dres. Rozejrzał się, wyszedł i stwierdził, dobra, zobaczył na horyzoncie, i poszedł 6 km. Jak go znaleźli, to jedyne co, to spojrzał na nich i spytał się, czy ja osiemiałem. <śmiech> znaleźli go dopiero następnego dnia, rano. Ale wracając do stacji, mieliśmy te sześć radzieckich stacji. Mieliśmy Mira, który był rozwojową wersją, testowano te pojazdy, których mówiłem, TKS na, na stacji salut 6 na stacji salut 7 i potem na ich podstawie zbudowano cztery moduły na Mirze. I potem upadł Związek Radziecki okazało się, że Stany Zjednoczone nie mają kasy na tą swoją Space Station Freedom, której było mnóstwo projektów. No ale mieli gotowe projekty. Rosjanie mieli zapasowy blok z Mira, który miał służyć jako podstawa do Mira 2, na którego nie było kasy. No i taki częściowo wykończony moduł do tego drugiego Mira, który był jakimś tam zapasowym modułem do któregoś z, z elementów pierwszego mira. Zaczęli to przerabiać, okazało się, że nie mają Rublina. Więc Amerykanie stwierdzili, dobra to zrobimy tak, My mamy, wy macie know-how, wy macie sprzęt, my mamy kasę. Wyłożymy wam kasę, na tą pierwszą Zarię wyłożyli kasę i ESA w tym wszystkim, która miała mieć swoją stację Columbus tam z Free flyer, z czymś tam, okazało się, że w zasadzie stać ich przy dobrych układach, jak się jeszcze dogadają na wykończenie jednego hermetyzowanego modułu. I z tych odpadków, z trzech różnych projektów... Ale jeszcze, Kanady, Kanadyjczycy i JAXA są sygnatariuszami no ISS? Jest... Jaxa, JAXA wyprodukowało swoje hermetyczne laboratorium i zewnętrzną paletę, bo mogli sobie na to pozwolić Kanadyjczycy wyprodukować głównie ramiona robotyczne. Dlatego nazywają się Kanadar. Bo reszta ich elementów, to już takie trochę tam powiedzmy mało kluczowe dla struktury rzeczy. Z tych odpadków zbudowano międzynarodową stację kosmiczną, która poleciała w kosmos w 1999 roku na sprzęcie, który technologicznie pochodził z lat 80 i to naprawdę do dzisiaj, słuchajcie. Tam po komputery, po przychodzili różne rzeczy. Ale jeżeli my mamy zamiar z czymś takim podbijać kosmos, no w sumie tak, na razie to rozmawiam przez cały czas o takiej dość średniążnej rzeczywistości około chyba. Ale wszystko. to tak wygląda. To jest Co to jest to jakiś to powód, się. dla którego od y, 35 lat nie polecieliśmy znowu na Księżyc. Mówi się, że Amerykanie gdzieś mają Księżyc, bo oni już na Księżycu byli. Rosjanie z drugiej strony mówią, że oni sobie postawią bazę na Księżycu i drugą na orbicie stacjonarnej wokół Księżyca i to będzie taki tandem. Przy czym Rosjanie bez żadnej żadnej mówią, że ich następna baza to będzie rosyjski segment ISS-u odcięty od Amerykanów i przeprowadzony na inną orbitę. I oni wreszcie zbudują ten jeden moduł, co od 15 lat nie mogą zbudować, co się nazywa nauka, oparty dokładnie na, na pojeździe TKS, czyli na, na tych rzeczach, które latały na Mira w 86. <grym> I że oni będą mieli taką bazę. Ja nie wiem, gdzie oni się wybierają. Jeżeli w ogóle stać ich będzie na to, to to nigdzie nie poleci, prawda? Może no, no to się taka wylewa skończyło z tą całą bitwą na Księżycu. No tak, to, to jest, jest, jest trochę niebezpieczeństwo. Słuchajcie, na tej technologii, którą my mamy, my nigdzie nie polecimy, my nic nie osiągniemy. Ja pracuję teraz nad książką, która rozgrywa się w latach 80. -tych. Używam w niej technologii, która w latach 80. była dostępna. I wszystko, co w tej książce jest opisane, wszystko czym latali ci ludzie, to są jakieś mutacje sprzętu, który głównie Rosjanie yy, wtedy mieli. Tylko, że ja pozwoliłem sobie na daleko idące yy, naciąganie rzeczywistości, bo na przykład TKS, który nigdy nie został sklasyfikowany do lotów załogowych, ja mam go normalnie na stanie jako myśliwce załogowe, wojskowe, wykorzystywane przez Związek Radziecki. Jemu bardzo mało brakowało. Naprawdę prawdopodobnie jeszcze dwa lata testów i ludzie latali, gdyby a to była cudowna maszyna dużo lepsza od Sojuza, pozwalająca zabierać mnóstwo towaru, pozwalająca zabierać <coughs> trzyosobową załogę. Naprawdę tak, bez problemu. Wiecie, jak ludzie wyglądają w sojuzie jak lecą we trzech? Jako usią, Nie, no ale wyobraźcie sobie, że wsadzacie ludzi na przednie, trzech, na przednią, przednie siedzenia od dajmy na to Opla Astry i opakujcie ich y, całą stertą śpiworów. Mniej więcej tak się leci. Dlatego tak bardzo walczono o skrócenie czasu. Na międzynarodową stację kosmiczną leci się teraz 6 godzin. Wygląda to tak, że my strzeliwujemy w odpowiednim momencie Sojuza i on leci odrobinę szybciej od tej stacji i dogania ją. Jak już jest blisko, to wtedy cumuje. Wcześniej on na stację w czasach Mirosława Hermaszewskiego, który poleciał w 78 na Saduta 6, trwał dwa dni. Dwa dni, lecicie dwa dni w czymś, co e, wygląda jak przednie siedzenia od samochodu osobowego i to też nie tej wyższej klasy, tylko takiego miejskiego. Siedzicie tam dwa dni, gadacie z tym kolesiem, przełączacie jakieś rzeczy. Większość tego naprawdę to nie jest technologia z 21 no, roku. Ale ja jestem jednak optymistą, Bartek. Nawet sobie zrobiłem takie notat notatki drobne z, z silników przyszłości, gdzie zaczął... Z silników przyszłości i wiesz no, co? do no, czegoś, no, no, co jest wielkości autobusu Miejskiego, przebubowego, albo no, w przypadku ISS-u trzech takich połączonych i siedzicie tam w sześciu przez pół roku. Ja, no ja. Się teraz się to widzicie serdecz, chociaż mają maile i Skype'a. O, o, o, o teraz tam, tam, może tam Szymona widzę, że chce coś pójść. Zadaw, tutaj jeszcze widzę, kolega chciał coś zapytać. takie taki małe pytanie, bo y, jakiś czas temu, nie nawet niedawno, bo, taki był wielki sukces lądowania Falcona 9, na żaraz. Dojdziemy, Dojdziemy do niego. Do tak? <grym> Dojdziemy tak, do tego na razie, to jest może to, to, to, to, to jest sprzęt jednorazowe, jednak ja się starają inwestować w sprzed wielu bo to jest No jest w SpaceX, to. jest Blue Origin, tutaj nie <grymka> <zbiedny>. Blue Origin. <grymka> nie wiem kto projektował ich nagle. <grymka> w każdym razie są te próby wylądowania, przynajmniej tym pierwszym etapem, zresztą ostatnio, Oglądałem, kurczę, pierwszy start, obejrzałem lądowanie, oglądałem drugi start. Udało mi się obejrzeć start, przy lądowaniu rozładowała mi się bateria i potem tylko widziałem post Elona Muska, jak napisał o rudzie. że Scheduled Tak, czyli... błyskawiczne, nieplanowane rozłożenie. Więc tak jakby, no, z tym lądowaniem na tą chwilę latają, lądują, nie, znaczy, bądźmy się, to, jest, to jest rewolucja. Pierwszy raz od y, końca lat... Y, dobra, pierwszy raz od 71 roku w kosmonautyce zdarzyło się coś, co się liczy. Bo w 71 roku, kiedy Rosjanie pierwszy raz polecieli na stację orbitalną, zacumowali, zadokowali, weszli, spędzili tam misję, nie zdarzyło się nic. Możemy założyć, że powiedzmy program STS, czyli amerykańskie wahadłowce, czyli jedyne tak naprawdę odzyskiwane Wielorazowego użytku pojazdy były jakimś tam krokiem, ale one były rozwinięte się pewnej koncepcji, nad którą pracowano. Więc dobrze, próby SpaceXa i, i tej firmy Bezosa Blue Origin są y, krokiem, są pewnym wyjściem naprzeciw temu, co Lem opisywał w swoich książkach w połowie lat 50. Jesteśmy w plecy o 60. Znaczy, na, też, kursu, nie nie tak, jeżeli na przykład właścicielom potem tak. przejść do kwestii właśnie takiej fantastyki klarkowskiej, tej przedmieszcze, przedsputnikowej. Czyli tak jak Clark opisywał, czy Pan Space Spacey właśnie było system pojazdów właśnie pojazd kosmicznych, czy między innymi jak opisywał zachowanie się płomienia w stanie właśnie bez ciężkości. Bez ciężkości. Nie Nieciężkość. Ja, ciężkości ten właśnie na sesji kosmicznej dopiero. Potem eksperyment ze świeczką na Mirze potwierdził i zaprzeczył zarazem, że potwierdził, że tak, to się tak formuje, ale nie no, to się tak nie, szybko nie wypala. Ale to, to kwestia taka, że e, mi się przypominało, że to, co Ty piszesz, to mi przypomina trochę Baxteru e, wyprawę. E, to właśnie o tej misji na Marsa, m.in. gdzie on używał wszystkich projektów, jakie były, włącznie z NER Właśnie, też mi kiedyś wyjaśniono dlaczego nerwy się nie używa, ani innych takich, znaczy, no, bo się ogranicza wszelkie użycia energii atomowej. Na przykład te wszystkie nowo łajniki marsjańskie, dlaczego to były no, spirit i y, y opportunity, kiedy Curiosity był w wielkości samochodu, miał reaktor plutonowy i tak naprawdę, no co, jeździ, działa i tak dalej. No taki ludno ochot, tylko że amerykański po Marsie y, jeździ. Dlaczego? Dlatego, że jak wyjaśnił kolega z Tales Alenia, tej firmy satelitarnej, jeżeli umieszczasz coś, że po właśnie tych misji rakietowych musisz zawsze pamiętać o ryzyku, że rakieta może eksplodować. I jeżeli ona eksploduje ci w atmosferze z materiałem rozszczepialnym, to masz wskażenie nie lokalne, nie regionalne w tych próbach. Ciekawostką jest to, że do tej pory raz miał miejsce taki wypadek w na dnie Pacyfiku spoczywa do dzisiaj amerykański satelita z ogniwem jądrowym. Ono tam trochę sieje. Oni mniej więcej, mniej więcej wiedzą, gdzie on jest. czym zagrożenie jest w fakt, że on nie wybuchł. On po prostu sobie spadł i się utopił. Natomiast to, o czym Martin zaczął mówić, silniki z napędami jądrowymi, tego typu rzeczy, Amerykanie mieli to opracowane. Oni mieli gotową do wyjęcia z laboratorium konstrukcję silnika jądrowego. Tylko, że Państwo stwierdziło, że w zasadzie to... Yy, Sześć miesięcy na Marsa chyba. Yy, Chodziło wam o nerwę właśnie, te całe właśnie nuclear energy. I o wszystkie te m, robione na bazie prac zana, bo, y, projekty. Oni byli gotowi to wdrożyć do produkcji. Bo było drogie na tamtym etapie, ale nie oszukujmy się, w latach 60., jak Kennedy powiedział, że przed końcem dekady staniemy na Księżycu, to nikt nie patrzy na to, ile to będzie kosztowało. To dopiero przy sts okazało się, że że tniemy na tych tak kasę, one kosztują coraz więcej. A nie były środkiem jeszcze projektem właśnie z lat 60.? Owszem. Jeszcze mamy ten y, silnik gazowy, był w Deep Space One. On go z tego, co znalazłem 24 października 1998 roku. Tam się wszystko opierało na atomach ksenonu, które są poddawane jonizacji, a potem mm -hmm. przyspieszane w pole elektryczne nie mają 35 km na sekundę. I podobno to ma no no, pomóc sądzie przemierzać w że on już w latach świetnych, więc to bardzo to bardzo sympatycznie wygląda. Czy w latach świetnych yy, na ile lat? No. Można, można spędzić podobno o, po, po pewnym czasie sądy do prędkości bliskiej prędkości światła. To co? To rzeczywiście, to brzmi tak fantastycznie, ale to sobie Znaczy, to, już... to moim zdaniem zależy ten, bo póki to jest na papierze, to, to ja, jako osoba, która zajmowała się prawem patentowym i wynalazkami, powiem krótko. Póki wynalazek jest na papierze, on może ci, tak jak te są też wynalazek, który teoretycznie te energię i sygnały przesyłał szybciej niż światło. Tylko nie ma prototypu, on to po prostu takie takie to miał na papierze. Czy tak samo dużo rzeczy trafia potem do NCWiR-owskiej prototypownie. Potem ma problemy właśnie, bo no dobra, mamy jakieś rozwiązanie, które nam mam, wszystko tam ulepszyć. Tylko, że rozwiązanie nie nadaje się do wykonania, ponieważ nie da się go włożyć do komputera, do, do telefonu, bo jest za duże. Albo ktoś nie zauważył, że ono jest tyle, jak to... Hmm, ciepłowienne, czyli telefon zaczyna nam się grzać, wszystko zaczyna źle kurwa, a ten, na różne podukłady i no między innymi projekty, przy których ja często robię, jako prawnik, ale też specjalistę do spraw właśnie badań na stanu techniki. Często się spotkam przy czymś takim, że projekt jest hura optymizm, już mamy na to patent, a potem się okazuje, że nie da się tego w ogóle wygrażyć. Nie no, ale tam, tam sądy wystrzelili jednak. Ona jednak poleciała. Tak, tylko że nie, nie chodzi mi o to, że oni nie wystrzelili i że się nic nie działo. Chodzi mi bardziej o kwestię, że może się rozpędzić do prędkości świata. to... prędkości bliskiej. Bliskiej bliskie, bliskie. do to się nie dobija. Dajmy temu trochę czasu. Boris Łapunow w odkryciu świata w latach 40. i do takich chyba wcześniejszych, niż późniejszych pisał radziecka nauka i technologia nie zna obecnie materiałów pędnych pozwalających wyjeść rakietę na orbitę, ale bez wątpienia w nadchodzących latach opracuje takie materiały i faktycznie w 1957 roku okazało się, że łapunow miał rację. Przejdzieło. W 1957. Spódnik, czyli pierwszy obiekt na orbicie, w Nie mówimy nawet o Księżycu. Tylko o tym, żeby ich tam dowieść Tylko, że wiecie, no mówimy o tym, żeby kosmos przebiega na granicy 100 kilometrów. Nad powierzchnią Ziemi. Berynika. Linia Karmana. Tak. Chociaż to nie, nie jest oficjalne. nie każdy. Nie Amerykanie mają inne poziomy, dlatego oni uważają, że to jest w ogóle amerykańska. Ten. To było. Jak on się nazywał? Hall, Gabriel Halley. To jest ten cały pierwszy prawnik kosmosu. I to on stworzył właśnie ten rozdział o linii Karmana, właśnie, żeby um, ustanowić, gdzie się zaczyna prawo lotnicze, gdzie zaczyna prawo kosmiczne. Właśnie ta demarkacja a dzisiaj tak na przykład to głównie w polskiej nauce jest właśnie, przez, nie chcę pokazywać płacę, ale Uniwersytet Warszawski. Wskazywane, że no, nie ma takiej prostej linii demarkacyjnej. Tam amerykanie coś twierdzą, ale no, to nie jest naukowo potwierdzone. Ale nie będę już się rozpisywał, bo my mamy wojnę akademicką z nimi, ten mój, mój instytut z ich i, no. no nie patrz, nie, ja Uniwersytet Warszawski w końcu bardzo wiele lat temu. Ale też nie na kierunku Zu zupełnie Ale też nie na kierunku tam. Oczywiście. Czy. Coś ci stało. No. W każdym razie, natomiast wracając, ty mówisz na silnikach, powiat który został wystrzelany w 1978 roku, yy, opuścił w zeszłym roku, czy dwa lata temu taki, takie umowne granice yy, Układu Słonecznego. Yy. To jest ile minut od Słońca? Czy no, to światła? 8? Nie, wiem. To, no nie Umówmy się, że niech będzie ich 20, a najbliższej gwiazdy jest 4,5 roku. I to takiej, która w zasadzie jest po prostu najbliższą gwiazdą i zupełnie nie ma tam po co lecieć, gdybyśmy spytali laika, a nie naukowca na przykład. Nie, no te planety, które, które są tak zwane w tym takiej sferze, w sferze, sympatycznej dla nas, czyli takiej sferze teoretycznie zasiadającej, są chyba w okolicach 30 kilku lat świetnych jest najbliższa, którą od Gerner z tego co pamiętam. Więc jakaś tam szansa do by wielu. To jest szansa na wielu, wielu pokoleń do przodu, bo przecież no, zajmuje nam to trochę czasu. W tej chwili, żeby wyrwać się, no, na tą chwilę, Dostarczanie materiałów na ISS-a zajmuje dwa dni. I to są loty no bezzałogowe. Mm -hmm. Więc... To jest raptem parę kilometrów w górę, ja wiem, że tam są skomplikowane Nie Jesteśmy w stanie teraz wrócić na księżyc przy obecnej technologii, bo nie mamy rakiety w fazie produkcyjnej, w takiej działającej, można być w stanie tam polecieć. Znaczy już teoretycznie Falcon Heavy ma być pod koniec roku chyba... A to Falcon wektora. Heavy jest konstrukcją teoretyczną. Jak gdzieś poleci, to ja wtedy się przyznam raz. Teraz mamy yy, lipiec 2016 roku, nie mamy od kilkudziesięciu lat rakiety zdolnej wyjść poza orbitę tego stacjonariusza. A ja, czy wiesz, ja wiesz, ja, wiesz, ja YouTube no no tak, to jest ten łaczek. No Przypomnij mi parametry YouTube. Mały jest dla mnie sterowany, ponieważ później się zaszpiewał Pesemkę Widzisz, Munochód był tak duży, że chodziła taka bardzo fajna miejska legenda, że na pokładzie Munochoda znajdował się każdy samobójca z KGB, który był faktycznym kierowcą. Ale, yy, Ale to już było u Fryderyka Pola w e, tych, jak to, w kosmicznych kupcach, gdzie karły były pilotami kosmicznymi dlatego, że na jej, na jej widzeniu O czycie, że tak. Zupełnie inne rozłożenia masy, inne też potrzeby ze względu na gabaryty. Ale sfotografowano unochoda kilka lat temu z niskiej orbity księżycowej. mimo stał, natomiast śladów karła, który bez wątpienia porzuciłby kabinę przed śmiercią, gdzie nie było widać. Za no, może poszedł, głowę. Bo... nie, dobrze, rozumiem, Chińczycy yy, rzeczywiście wywieźli mały łazik taki kontrolny, to nie zmienia faktu, nie jesteśmy w stanie, my jako ludzie załogowo polecieć nawet na Księżyc obecnie, Może byliśmy w stanie, mieliśmy technologię pozwalającą na to. Nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby Saturna zbudować teraz ponownie. Amerykanie pakują jakąś obłędną kasę w... Yy, ten Space Launch System, który jest pomysłem zupełnie poroniony i będzie w ogóle dobrze idzie, żeby gdziekolwiek. Ale wiesz, czy to jest, kto lopuje za tym systemem? United Launch Alliance, czyli Lockheed, Martin... No, oczywiście. Wszyscy dobrze, dobrze wiemy, że można wydoić potworne wiadra dolarów z takich systemów. Z jakiegoś powodu wahadłowiec został wybrany, mimo że wszystkie opracowania wskazywały, że gdyby pójść dalej linią rozwojową Apollo w Apollo Applications Program, Amerykanie mieliby i tą swoją Space Station Fred w połowie lat 80. i całą resztę. Poszli w które okazało się 10-okrotnie droższa w eksploatacji niż zostało to przedstawione. No i skończyło się skończyło. I tak służyły 30 lat. Wow, i jak na 30 lat i na 135 lotów tylko dwie, dwa zakończone katastrofy. To jest całkiem niezrobili. Chociaż Rosjanie ze swoim sojuszem mieli tylko dwa wypadki śmiertelne. W czasie wszystkich lotów, a tych lotów było dobrze ponad 200. Jedno, nie, jeden nieudany start, kiedy y, załoga została ewakuowana y, przy pomocy systemu ucieczkowego. Swoją drogą chyba wtedy 12G przeciążenia w szczytowym momencie, cóż, że oni w ogóle to przeżyli. I trzy awarie przy lądowaniu, które zakończyły się wypadkami, z czego raz w ogóle w sobie wybił sześć zębów i raz y, nie pamiętam, czy to była. Koreańska czy, czy japońska astronautka przetrąciła sobie kark, ale w taki sposób, że gdzieś tam nie, nie uszkodziło jej to spadanie a po prostu podłaś... bo, właśnie, bo Rosjanie przecież mieli N1, znaczy mieli jej testową, na Chabą, nie testowali, na Chabą nie, to jest... <coughs> Tak, dwie wybuchły na stanowisku startowym, a trzecia <coughs> chyba w ogóle nie, nie poleciała. Tak, to prawda, ale akurat N1 było bardzo złym pomysłem konstrukcyjnie. Ono miało, o ile się nie mylę, 96 silników w samym pierwszym członie i nie byli w stanie kontrolować równoczesnej pracy tego sprzętu. No, Amerykanie postawili na jeden duży silnik, Rosjanie na dużo małych. Zresztą do tej pory rakiety typu Sojus, rakiety Proton, które wynosiły elementy stacji kosmicznych, pracowały na wielu silnikach. Tylko i tak Elon Musk i, i jego SpaceX również postanowili pójść trochę w tą stronę i oni mają systemy wielosilnikowe. Pierwszy członk ma tych silników w tym momencie chyba 9. przy czym oni już robili kombinacje przy tych nowych falkonach, że one są ułożone koncentrycznie, bo przy tych pierwszych były krzyżowo, robią jakieś fajne rzeczy. Ale trzymają się tego. Chang też zdaje się na tych samych schematach pracuje. Więc to się sprawdza, tylko na Rosjanom trochę ludziom radzieckim odjechało, 96%. Kiedy silników w rakiecie? No naraz. My to w ogóle mówimy przez cały czas, w sumie tak słucham tutaj tego co mówi Bartek i tego co mówi Kamil. I oni tutaj wspominają przez cały czas o tej fantastyce, ale no, ewidentnie typu to, to tak naprawdę nie jest fantastyka. O czym teraz mówimy tylko? Nie, teraz że nasza rzecz prawdziwa, czasowa To prawdziwa konsumpcja w kontekście. Ja bym chciał się jeszcze zapytać w kontekście space offer, jak myślicie, bo... Patrząc z tej perspektywy, no, na Space Emperor jako ten gatunek, który ma rozgrywać się w tych dalszych systemach, no, powiedzmy, że będzie się rozgrywać w tej przestrzeni mobilnej. Czy widzicie jakoś ten realizm y, w tych książkach, y, w tych Space Abare, z którymi się stykacie? Bo ja no, chociaż ostatnio czytałem Camberra sobie, y, tą powieść wydaną przez fabrykę, zbuntowana flota podejrzewa, i tam y, był temat, w którym dotknięto na przykład kwestii relatywistyki, czyli czegoś, czym ja się rzadko kiedy spotykam w książkach. No, obszar, ta, ta relatywistyka, czego gdzieś tam istnieje, ale tam poruszany jest temat statków dochodzących do określonej prędkości, zbliżonej do prędkości światła i później problemów związanych nie tylko z komunikacją, ale nawet z obserwacją wrogich jednostek. W przypadku Homer Harrington też ta, ta kwestia jest poruszana. Bardzo mało znajduje na przykład w książkach, samego efektu oberka, tak? czyli tego efektu polegającego na tym, że te statki nie poruszają się tak jak w jezdnych wojnach w jakiejś tam wodzie, czyli wiadomo w czymś jeszcze, tylko, że działają w meterze, tylko, że działa w nich to całe ośrodkowanie grawitacyjne, tak? czyli jeżeli się zbliżają do tego perycentrum, jeżeli dobrze powiedziałem, to wtedy ich prędkość znacznie wzrasta, jeżeli są w pobliżu przyciągania jakiegoś ciała, niebieskiego, skutek czego teoretycznie statku kosmicznego doścignać nie sposób, bo im bardziej się go ściga, tym bardziej się oddala i my sami się oddalą od niego wskutek wzrostu prędkości. Tego nie brakuje. Uważam, że właśnie, na dobrze, że mówimy o, tym, o, tych, o tych wszystkich kwestiach związanych z tą całą, no, bardzo realistyczną sytuacją około i, no, powiedzmy, no, bliskiego zasięgu tej fantastyce, bo yy, myślę, że dobrze jest o tym pamiętać, ponieważ to się w, w bardzo fajny sposób przekłada realistyczny na te powieści wychodzące jeszcze dalej w tą kolonizację i później w te przemieszczanie. Jak często znajduje się takie elementy? Znaczy, ci, tak, co do tego właśnie wpływu grawitacji na prędkość statku, to w książce nie pamiętam, że on to znalazł, ale znalazłem to w grze. Soul of the Stars, Delfiny miały taki i lampę to ogólnie grawitny ten, opierający się na reputacji, ale kwestia też była taka, że im bliżej, im bardziej bliżej planet, miałeś inaczej z manewrowaniem właśnie statkiem i też bardzo fajnie było zbawiać przeciwnika bliżej właśnie planet, bo można było potem właśnie ustawić się inaczej i go z kilku stron atakować. No, ale co do książek, co do takich właśnie różnych, było u Stevena Kunza właśnie walka ten, w antologii Combat, ale nie wiem czy, ale to jest właśnie walka na orbicie, u tego, jak on się nazywał, Harry'ego Harrisona, No War or Battle Sound, o saperach w kosmosie, którzy byli desantowani na pokład starów kosmicznych, tłukli się na broń do walki wręcz w ultraczarnych skafadlach, ich zadaniem było właśnie przejść przez poszycie, zostawić ładunek, ewakuować się, bo statki desantowe, tylko że to już była bardziej spaceoperówka, bo e, zresztą, poza tym, że w ogóle statków nie było słychać, praktycznie bitwy było, widać, jak gdzieś były eksplozje albo błyski, ale kwestia była też taka, desantowiec nie polegał na tym, że my mamy w środku jednostki, nie, desantowiec polegał na tym, że my mamy końcówkę teleportera <laughs> w warunku desantowym. Jeżeli chodzi w ogóle o takie koncepcje, te niedaleko idące, no to teraz mamy całą tą ideę żarła kosmicznego, który ma być napędzany laserem. Z automatu kojarzył się źle po widzeniu, a gdzie ten statek podróżował na podobnej zasadzie, gdzieś tam z satelity dostawał źródło światła, którego napędzało właściwie energii e, i sobie podróżował. On nie był przypadkiem, ten jak to z bazar, no? Jak mi się wydaje, przynajmniej te bo chodzi się o te zeuszne, tak. z nimi Mi się wydawało, że to był taki bazar damp, że on miał właśnie z przodu na ten tą łopatę, ale z drugiej koniecznie ten, z naszego, że on miał tę ściową, tę ściową, tą łopatę elektromagnetyczną i on miał nawet rozpacz Ale nie chodzi o wiatr słoneczny, nie. nie? Nie, nie, nie chodzi moment... o właśnie silniki omano-bazarta. Bazar damp, że tak to właśnie nazywa. A przy czym? Kurczę, teraz to mi skupiłeś się świeka, nie Jakuba w e... Może być i jedno Też nie, podziękuję. chociaż ona to bardzo lubię. E... Nie pamiętam. Pamiętam, że otrzymywał tą energię z ziemi, więc... Tak, tak, z więc... Tak. Na której No, który potem się dzieje to było na zasadzie bazarda właśnie na pewno gdzieś tam energię zbierał, jakiś jak poszedł magazynował. Jak, jak masz Marcin w Wikipedii, to ja już tam byłem wpisał, Peter Wong, Buzzard Ranger, to jakby wyszło jeszcze powiedzenia, to już wiemy, o co chodzi. Hmm. To, to może następne. Można, Można pokazać, to... w każdym razie to jeszcze jest takie w miarę nieodległe, może, w ten sposób. Ale tak naprawdę właśnie ciężko w fantastyce, o co, coś, co jest blisko, co jest realne. No mamy tego Marsialina, gdzie no... no... Bardzo fajny Marsialin. Nie znam się na rolnictwie, ale ta hodowla ziemniaków ta była trochę naciągnięta, ale dajmy, powiedzmy sobie tutaj, zawiesić niewiarę, żeby się udało. Cały problem z Marsjaninem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie dolecieć do Marsii. Już wracamy do fundamentalnego, do do, do, do, do. No to dochodzimy do sobie seksa. <krym>. Elon Musk powiedział, że... E Amerykanie byli na księżyc, oni nie potrzebują na księżyc lecieć, bo oni już tam byli. Nie ma sensu, że on wyśle. Nie, nie ma nie po co lecieć. Mnie to zawsze rozwada, jak oni mówią Orion. Ja wiem, że tak się na Oriona mówi w języku angielskim, ale jeszcze Orion to światło się chce. Za Orion. Więc że kapsuła Orion. Ktoś poszedł po raz tą głowę, bo to się nazywało Orion i Ktoś w końcu, zanim wdrożono produkcję, zorientował się, że fałdowa to nie jest dobra nazwa dla że oni go tam wylądują. Jestem w stanie uwierzyć, dlatego że Elon Musk i Jeff Bezos zrobili to, o czym wszyscy zawsze myśleli. Myśmy nie mieli do tej pory wielorazowych systemów poza wahadłowcami, tylko że yy, największym kosztem przy locie gdziekolwiek jest wyniesienie obiektu z ziemskiego pola grawitacyjnego. Machadłowce wynosiliśmy gigantycznym kosztem dodatkowych silników i, i zbiornika z poliwem, które były potem nieodzyskiwalne. No i wracała cała ta część załogowa, powiedzmy, bardzo skomplikowana, duża, pozwalająca na zrobienie mnóstwa rzeczy, na to, żeby na przykład siedem osób poleciało na dwa tygodnie w kosmos. Sojuszy nigdy nie oferowały takiej możliwości, latało dwóch albo trzech ludzi, sojusz sam z siebie, te pierwsze to były w stanie latać dwa dni, rekordowy lot samodzielny sojusza chyba nawet nie zamknął się w trzech tygodniach. Sojusa 22. Zresztą bardzo ciekawe, bo była wojskowa misja szpiegowska. Robili zdjęcia z orbity specjalnym benedowskim aparatem. Akurat tak zupełnie przypadkiem w tym czasie, kiedy w Norwegii trwały manewry NATO. To był sojusz, który poleciał na zupełnie inną inklinację, bo normalnie latały na 56, a on poleciał na taką tam okolicach 69. Bardziej bliżej Norwegii w pewnym przypadku. Robili zdjęcia satelitarne dla rolnictwa radzieckiego. I nigdy tego nie mieliśmy. Natomiast to, co zrobił Elon Musk, facet jest biznesmenem. Jeżeli największym kosztem jest rakieta, no to spróbujmy uzyskać rakietę. I oni opracowali rakietę, tylko mało brakowało Flowa. Pierwsze trzy starty Falcona 1 były nieudane. I w pewnym momencie jest, jest taka anegdota, że, że Musk przyszedł i powiedział, Słuchajcie, mam już Panu jeszcze na jeden start. Jak się nie uda, to zwijamy cały interes. I jest po przygodzie, nie, nie udało się i czwarty start się udał. Jeszcze w tym samym roku NASA podpisało z, ze SpaceXem kontrakt na roczne dostawy na ISS. Trochę tak na pysk yy, i na wyrost, ale okazało się, że oni mają technologię. I nagle okazało się, że oni zrobili te odzyskiwane pierwsze szłony. udało im się obciąć koszty, jeżeli dobrze mówię, do jedną trzecią. Jeżeli Jeszcze się nie, nie udało. Jeszcze udało. się. Nie wystartowali po raz drugi. Jak wiem. Do... Oczywiście, że tak. Człon, który lądował na, oczywiście, że nadal Cię kocham, był drugi raz w gospodzie. Tak. Drugi raz wysłali ten sam człowiek, Czyli tak na dobrą sprawę, na tym, na tamtym locie mask już przyciął kasy, a na tym już był do przodu. W związku z tym, i oczywiście, że to się nie udaje. bo był ten rapid schedule, ty dysasembly jakim się złożyła jedna noga gra z hopera. Ale, to jest biznesem. Oni mieli komercyjny lotlot się udało. Klient zapłacił, więc to czy oni odzyskali tą rakietę, czy nie, to z finansowego punktu widzenia już w zasadzie było tylko i wyłącznie bonusem. Są, on wrzucił tą informację kilka minut po katastrofie, a kwadrans później wrzucił na Twittera informację, że ekipy już w zasadzie pr pracują nad tym, co poszło nie tak. Oni za chwilę sobie tą parkę ściągnął na kanawę, rozbiorą, ale już tam ma cały całą zespół, który już wie, co się spotkało i oni już myślą, jak to poprawić. Więc na przestrzeni najbliższych dwóch lat yy, nikt nie będzie jarał się tym, że pierwszy członek wylądował, bo to będzie rutyna. Będziemy się ekscytowali tym, że pierwszy członek jezu wybuch przy lądowaniu, coś poszło, nie tak pamiętacie, tak przecież w 2015 roku latano w klasy. Ale to jest pierwszy duży krok yy, na rozwoju kosmetyki od 1971 roku. Serio, to z czym do ludzi Gdzie my chcemy polecieć? On polecił... Do nie no, bój, czekaj, cześć, czekaj, czekaj, czekaj! On zbuduje tego oraju na, na tym Marsie w 2022 roku i on w to wierzę, ja tego nawet jeszcze dłużej, bo nie jestem aż taki stary. Ja nawet wierzę w to, że Chińczycy yy, coś osiągną. U Chińczycy to jest w ogóle ciekawy przypadek. Oni wszy wszystko, co teraz robią, latają na radzieckim sprzęcie, skopiowali. Ich skafandry powstały na bazie dwóch skafandrów, które kupili od Rosjan do, do testów. Ich szedzą, to jest kopia sojuza TMA, yy, tylko z przebudowanym przedziałem orbitalnym. Różni się tym, że jest większy, więc jak na we ci ludzie siedzą, to nie dewczą po sobie i może latać samodzielnie, coś czego sojuzy nie miały. Ale poza tym to jest ta sama konstrukcja. Yy, Tiangong, jedyne radzieckie orbitalne, laboratorium orbitalne, nawet nie mówię się na to chińskie, przepraszam. Baza orbitalna, bo to jest małe. Radzieckie bazy w 1971 roku miały 90 metrów przestrzeni hermetyzowanej, ta chińska miała 15 metrów przestrzeni z czym ludzi. Ale ona wykorzystuje na przykład do tsumowania system APAS opracowany przez Rosjan i Amerykanów w 1964 roku do wspólnego, przepraszam w 1974, do wspólnego lotu w 75 misji Apollo do Soyuz. To Z tamtego roku pochodzi technologia, którą Chińczycy wykorzystują teraz na przestrzeni ostatnich kilku lat. No naprawdę, to jest cała współczesna kosmonautyka, to jest jeden wielki recykling idei wymyślonych w latach 50., zrealizowanych w latach 60. I 70. i teraz po prostu rasujemy to, jak się da, przypomina to starego PC-ta z Windowsem, z którego jeszcze wepchniemy 4 GB. RAM. Potem wymienimy mu kółkę młodo, bo wymieniły mu proces i dyski i wszystko, ale to cały czas jest ten sam koncept z architekturą sięgającą 40 lat wstecz, na którym nie wymyślimy nic nowego. Możliwe też, że jeszcze chodzi o sam paradoks tego całego dnia, jeszcze z apodentem dla bo rzecz jasna, jest fajnie polecieć w Kosmos, jest fajnie włożyć w to niesamowite pieniądze i czerpać z tego jakieś korzyści natury naukowej, czy też eksploracyjnej dla innej, ale w domyśle zawsze chodzi o ten cały terraform, który kiedyś być może nastąpi. Natomiast problem, ten paradoks, który którym nam polega na tym, że teoretycznie, gdybyśmy mieli możliwość zrobienia eleganckiego terraformingu na Marsie, czy gdziekolwiek indziej, to powinniśmy najpierw zrobić u siebie, biorąc pod uwagę stan zanieczyszczenia się do i całej reszty. Ja się z, z ogromnym zaciekawieniem przyglądam temu, co robią teraz Polacy w, w tej w No to, to właśnie, z naszego projektu. Super o, to... sprawa. Rzecz absolutnie <grym> bezbłędna. Zastanawiam się czy skończy się tak jak z projektem Biosfera 2, kiedy po wielu latach wyciekła informacja, że eksperyment mający polegać na tym, że ileś tam osób zamyka się w hermetycznej kopule jest całkowicie samozów wystarczalna przez rok i że całe to towarzystwo wieczorami od 22 wychodziło tylko tą furtką na browara do sąsiedniej wsi. Ten, czyli na tamtejszej diskotekach a potem wracali, na planie zamykali tę wódkę i zdawali raport, że wszystko jest dobrze hydroponikanie, nawóz cała reszta, obiekt, obiekt zamknięty. Powiedzmy tak, e ESA, właśnie tak, ESA STK będzie to znaczy, że jest tak, projekt zaczął się jako po polski, główny e mission control jest w tak jak mission control jest w grze biskupim właśnie w obserwatorium, ale kwestia jest też taka, że ESA jasno widzi to jako projekt do jego, do swojego, do, swojego, do właśnie do badania różnych rzeczy. A no, właśnie nasza koordynatorka doktor Gato Łodziczyk była, była w Holandii też na szkoleniach z ludźmi z NASA i właśnie był tam wicedyrektor NASA do spraw właśnie misji załogowych i ten. I on powie, ja zobaczył wszystkie właśnie e projekty, zobaczył zdjęcia z placu budowy i tego wszystkiego, bo to już jest w Budowie ogólnie. To stwierdził, że dobrze, po pierwszej misji polskiej i po pierwszej niemieckiej, bo pierwsza jest polska, pierwsza jest polska misja, zależnie głównie z Politechniki Wrocławskiej, ale nie tylko. Potem idą Niemcy, cała właśnie ta sekcjonowana grupa Niemców, wtedy nas chciała rozmawiać, jeżeli wszystko będzie właśnie ten tip-top zrobią, one tak jak oni będą, znaczy tak jak oni uważali, że to spełnia wszystkie warunki jeżeli tak, o to chodzi, co do samego temu no to fakt, fakt, ja w pewne nie ma. Nie to na razie jeszcze między Znaczy, ja bym przeciwniczę na głistwo asteroidalne, ale to jest dobra moja praca naukowa, więc. Gólistro asteroidalne, jeżeli maskowi uda się dalej iść tą ścieżką technologiczną, którą idzie, teraz może na pewnym etapie w nadchodzących dziesięcioleciach okazać się opłacany. Tak. Powiedzmy, Cztery. prawda? Wracamy trochę do yy, neolistetycznej no, sytuacji, kiedy yy, żelazo było tak bardzo cenne, bo pochodziło tylko ze spadających meteorów. ludzie nie wiedzieli, jak je uzyskiwać. Trochę teraz będziemy latali yy, z grudni na asteroidach urządzeń, Jezu, kilka, Super, lat kilka lat świetnych od nas jest planeta, która jest w istocie jednym wielkim diamentem. Więc może warto. Ale jak ją pociąć? No, to... no więc wiecie, to co mnie przeraża, wiecie co, to, że yy, to wszystko idzie tak powoli. Walierik Polaków, facet, który ustanowił rekord nieprzerwanego lotu w kosmos 447 dni ponad, Minęło yy, 20 lat od tej misji. On został tam wysłany po to, żeby zbadać wpływ długotrwałego stanu nieciężkości na człowieka jako przygotowanie do misji marsjańskiej. Minęło 20 lat. Super sprawa. No, został Walierik Polaków z niepobitym rekordem nieprzerwanego lotu. 447 dni. Wyobraźcie sobie, że siedzicie... No z grubsza mil wyglądało jak pięć połączonych ze sobą gwiazd autobusów. Łozicie po tych przez grubo ponad półtora roku. Przylatują, odlatują jacyś ludzie. No tam tak, siedzicie. To przynajmniej miałem jakąś bo Przylatują, odlatują, bo ja bym być cały czas jak i między ludźmi... <śmiech> tak, to, jak No. To Arwamiadza, tam była bardzo fajna wizja tej rosyjskiej wtedy stacji, która ewidentnie nie była mirem takim mocno rozbudowanym. Bardzo ładne podsumowanie tego, co my jesteśmy w stanie w kosmosie zrobić. Facet, który pług, pijem yy, yy, yy, komputery, krzycząc, że w zasadzie to nie ma znaczenia, czy amerykańskie, czy rosyjskie, bo są montowane na Tajwanie i tak. jak oni ostatecznie puścili z dymem całą tą stację. Yy, ten film też ma swoje lata, to był 90 w szóstej a znasz, tę ten cały było tą historię, jak się pytali ci scenarzyści i aktorzy, dlaczego? Ono to jest tak, że on właśnie szkoli tych, jak to, wiertaczy dla astronautów, a że astronautów wychodzi i gorzej wiertactwo. Michael, tak powiedział zapnij, on zapchnij za zadawaj pytań. Nie, nie, a to w ogóle jest filmem wyjątkowo głupim, bo nawet ludzie, którzy są astronautami, nie założyliby wiertła do, do świdra odwrotnie. Pomijam, że to jest fizycznie niemożliwe, a oprócz tego mieli cały sztab ludzi, więc... Ale od filmów Michaela Beja nie wymaga się nic, oprócz tego, żeby wybuchy wyglądały realistycznie. I dobrze jest, jeżeli mniej więcej co pięć wybuchów jest jakiś fragment scenariusza jeszcze nadający, powiedzmy, posuwający akcje do przodu. Ty chcesz coś powiedzieć, nie? Jeszcze są łaposzące flagi amerykańskie przecież. To też jest ważne. Wybuchające w tak, no Myślę, że wracając do tego terraformingu, to, to już jest rzeczywiście takie naprawdę, na dobrą sprawę, żebyśmy my gdzieś dolecieli, czy nawet samo górnictwo. Mówiąc, że masz no, na... na myśli amerykańskich biznesmenów. Czy, mam na myśli ludzkość <grymkańska> jako całość. Bo, e, rzeczywiście, no, wszystko opiera się na walucie, więc... Po pierwsze, ktoś musi mieć z tego korzyść, więc musi to być przynajmniej w teorii opłacalne. Po drugie, tak naprawdę koncepcja kopania tego wszystkiego na górze ma jakiś sens pod warunkiem, że to wszystko będzie na górze przetwarzane, bo my nie mamy technologii na to, żeby to sprowadzić na dół, co też jest problemem. Nie mamy... Jeszcze. I... Jeszcze. Daj Nawet... temu 100 lat, będziemy mieli taką technologię. Ja naprawdę mam nadzieję, że tak będzie. Ja Wręcz no, nie wyobrażam sobie, że ludzkość, jako ludzkość, miałaby zostać na tej planecie, nibyśmy się, się nie posunąć gdzieś dalej. Ale tak jakby ciężko mi to jest sobie wyobrazić w tej chwili, natomiast wiem jedno, potrzebujemy stacji na orbicie potrzebujemy stacji na Księżycu, bo wydostać cokolwiek z Ziemi jest zbyt kosztowne. Samo wysyłanie ludzi gdziekolwiek jest najbardziej nieopłacalnym działaniem, jakie można podjąć. Rosjanie nauczyli się tego w połowie, na początku lat 80., jak ostatecznie zwinęli wszystkie wojskowe programy kosmiczne. Amerykanie zorientowali się e, mniej więcej 15 lat wcześniej, jak w ogóle nie wdrożyli programu mentor Laboratoriów. Ktoś policzył, że wszystko, co mogliby robić astronauci na orbicie, to za jedną dziesiątką kosztów będą robiły automaty. W wypadku satelity szpiegowskie. Wysyłanie ludzi gdziekolwiek, y, na obecnym etapie nie służy niczemu. Nawet utrzymywanie stałej załogi na ISS-ie, oprócz tego, że jest naprawdę wow, poza jakimiś tam badaniami biologicznymi, to w zasadzie nie przynosi żadnych korzyści. Wszystko to, co oni tam robią, można byłoby robić automatami. Absolutnie wszystko, co dzieje się poza ISS-em, realizowane jest przez automaty, które po pierwsze są dużo tańsze, po drugie jak szlak traficie automat, to najwyżej jesteś w plece 5 lat pracy i 10 wiadek dolarów i już. Jak szlak traci człowieka na orbicie, to jesteś na dzień dobrych 10 lat w baju z jakimkolwiek programem. Czyli może być tak, jak powiedział zresztą, że te wszystkie statki, ci wszyscy odkrywcy, którzy kiedyś polecą w kosmos, to, żeby badać, to właśnie będą roboty to autoautomatyk specjalizowany, co się zresztą sprawdza w przypadku tych całych jeszcze z tych łazików przesyłających z Marsa, Coraz większa, coraz lepsza modyfikacja, coraz większą obywocześnie, no i w końcu to no, nam chodził jakieś kumy. Byłem od tych keplera, Byłyby sporo które już w internecie gdyby się okazało, że karły są po cichu samobójczo, to <śmiech> Chociaż tak, to, to też Chociaż tak, to też drugie są o że ci, którzy do nas teoretycznie przylecą, o ile, że, o ile przylecą, bo tam naukowcy wyczyli ostatnio, że będziemy mieli kontakt z obcą cywilizacją za 1500 lat. Bo, tak, bo takie było optymistyczne założenie. Nawet, biorą to, że ile 30 tysięcy ludzkiej cywilizacji, to wcale nie jest tak same, to, jest dużo. To, że... Ale jest całkiem możliwe, że ci, którzy nas przyjdą powitać, to właśnie będą maszyny, no, ale, ale co no, Chwila, moment. No, no, jesteśmy, jesteśmy już przy spełnieniu. A no kim byli monsterzy, nie będę, znaczy nie czytam bo oni inni, albo zewnętrzni, bo to też jeszcze inni. Inni, czyli właśnie monsters, no ale może zrobić spoiler zaraz, bo to nie jest powiedziane na sam początek, to uważaj, powiedz, że będzie spoiler. Dobra, no będzie to, w nie oh, şey, nie Chodziło o to, że nie, że z początku tego, że to byli traktowani jak tacy kosmici, właśnie, e, którzy przylatują i atakują te Gamonie. Dopiero po pewnym czasie się okazuje, że to nie są kosmici, to są ludzie, którzy no, tak, czyli kiedyś daleko, bo zapłacili Ziemi w kosmos i nie myśleli się na tamtach, osiedlali się w jakiś habitat 0G, tak, na nasterodach i tak dalej, yy, się genetycznie no i też tak powiem inaczej poświęci. to też był yy, taki, yy, właśnie, takie są te karbokulty właśnie, właśnie yy, na przykład ten właśnie technologii, karbokulty CERNO. właśnie. To, mamy to, to, -kulty, Kulty, to, jest to, jest. to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest, co musimy zostawić, to chyba jednak fantastyce. Ja osobiście będę bardzo szczęśliwy, jeżeli dożyję sytuacji, kiedy będę mógł sobie na żywo obejrzeć transmisję z lądowania człowieka na czymkolwiek. A Jak ja to ja jest człowieka? Bo jest taki. Dosyć... Się, jeżeli bierzemy tutaj za, za cezulę mój life span, biorąc pod uwagę, że dobiegam 40, więc powiedzmy, zostało mi jeszcze z raz tyle, a może trochę więcej, bo. Yy, Medycyna posuwa się naprzód, nawet w kraju przywiślańskim. To powiedzmy, w zasięgu najbliższych 50 lat, na pewno będą jeszcze żyli na tej planecie ludzie, którzy genetycznie będą zgodni z gatunkiem, w którym mnie. Znaczy mi tu nie chodzi o transhumanizm, tylko o taki próbny który znam z forum Marsu Society Amerykańskiego. Czyli właśnie tam mówili, że w, musimy iść w stronę mem, czyli ludzkiej, i Sina No i się jedna dziewczyna pyta, no czy proszę, masz liczymy jako osobowo, możemy mówić, dobrze wysyłać gry są. Tak. No nie, ja to już myślałem, że ty bardziej pójdziesz tak jak no kretarka, w Grumin <śmiech> przerywa milczenie w transhumanizm. Tam tak. kolonia zaczęła produkować genetycznie ludzi przygotowanych do lotów do innych warunków, ale to. Wielki Widzow to w latach 70. i. No to właśnie, ludzie <grym> <Ale grym> nie będą że to nie czytać. Ale bardzo, bardzo. Jezu, że tak warunek. Mówisz, cały ten panel jest taki, że nie tak ciągnie gdzieś tam dalej do danych układów poza słoneczną, całą galaktykę się rozsiedlać. To ten jeszcze kamień tak w sobie pogwałciłym okiem na mnie zerwia, ja szybą tak samo, a teraz tak brutalnie ściągasz, na to robi przez cały czas i ten... Lekko nie ma. Nie, no wiesz. Dobry Zawsze musi być jakaś opozycja, ale miło mi się, czyta i o Twoich wizjach. Tylko przykro mi się, robi, jak potem patrzę do książki naukowej, którą piszę o radzieckim programie baz załogowych i myślę sobie, że od tylu lat w zasadzie nie zrobiliśmy nic. Właśnie, chłopaki, pytanie, wieczna wojna, liczy się do naszej rozmowy, czy nie? Oczywiście, że się liczy. Oczywiście. No, no to. Przepiękna space opera, w dodatku militarna. No, była istniejąca no, całkiem i i podejście i do też no, no, no, wykorzystująca całkiem, no. całkiem logiczne podejście do skoków, tak? Tam chyba chodziło o Boże. Było połownie tylko asystę grawitacyjną czarnych dzieł. No i to całkiem to było logiczne. Nawet dotykało odrobinę tych tematów poruszonych w Interstellar z lekka. I miały się więc. No, to było, prostu, więc to było... Odwodne. Ale mówisz w kontekście? No mówię w kontekście, że należy, że jesteśmy zbyt blisko, roku kosmicznie, a tutaj drugiej strony, że no, musimy się trzymać nauki, a jednak... E, no, w Wiecznej wojnie się to udało. Chociaż ja najczęściej cytuję z Wiecznej Wojny Corteza pierwsze, z pierwszego rozdziału, jego mm, ochrzanianie tych właśnie rekrutów co do egzoszkieletów. Ponieważ gdy byłem w Japonii, to miałem właśnie szansę nosić ten mały egzoszkielet hondy i pamiętam, jak Japonczyk mi powiedział, "Now walk, no to idę, e, ok, now run, no to biegam. No i że na odmianach desercji, wbiegam na lesy, no to i już rozpędzam, no to no, prawda, no, trochę się na faktycznie uczyło z tymi nogami, a on 100! I tak rozpłynęło po prostu jak wersja, tak, stop! I kształt na No bo niestety jestem szkodnikiem bardziej przystosowany do ludzi, którzy mają problem z właśnie odcinkiem lęźniowym i z poruszaniem się na dole ale faktycznie to, co Kortes tam mówi w I wojnie, jest, że, że nie biegajcie w wieczności nie podawajcie sobie energii w wieczności bo zmieniacie życie, to ma niewiele I w ogóle w tych skafanach wspomaganych nie dawcie się po głowie, dajcie sobie strzelnicy. Bo to tak. Ale też to, co mi się podoba, właśnie jak ja polecam ludziom książki i na przykład chcę ja mieć wojnę, no to ja im mówię, słuchaj, bierzesz najpierw, bierzesz to w sposób terminalny, a potem bierzesz życie na, na wojnę. Bo w tej książce jest opera. Mamy taki efekt, wieczna, znaczy wiemy, że kosmosu. Jesteśmy super! Pipota zdewanizowana, mych, rozbalamy ramotami nuklearnymi i w ogóle idziemy wyrzymać kosmiku w, w Desunder Witany, pancerze, super, super, super. A, te, a potem mamy wieczną wojnę. Ja mogę chyba to właśnie nic nie ma. Znaczy nie, bo będzie taki efekt właśnie plakat join army, a potem wspomnienia wytam. USA. Tak. Znaczy wieczna wojna jest wspomnieniem z Wietnamu tylko. No tak, tak. Kosmos. 30 lat nawsze on tam prowokował, że kiedyś sam tak, to tak, robione.. 57 Ale broni się, na tyle dobrze to było zrobione i na tyle y, dobrze oparte na współczesnej nauce współczesnej no e, Prognozy też społeczne miały. No, prognozy społeczne były takie, jak Haldeman po powrocie do domu z wojny zobaczył. I też to można powiedzieć, że do pewnego stopnia pod znakiem zapytania większość tych batalii kosmicznych, które się później rozgrywają z psp gdzie, gdzie w przypadku Wiecznej Wojny masz tylko te rakietki puszczone i tylko informacje przeżyliśmy albo nie przeżyliśmy. Tak? No, niestety tak to będzie w przyszłości wyglądać. Jeżeli te statki w ogóle się spotkają w ogóle w przestrzeni kosmicznej, bo jeżeli, którym... jeżeli będą gdzieś od siebie od, o te kilkanaście minut świetnych nawet, no to, to cała walka stanie no de facto pod znakiem zapytania. W ogóle to jest chyba stały problem tych spice'owych, duży. No, u Reynosa było tak między innymi Spire, ale i to było tłumaczone i wydane w fantastyce. Ja to znam jeszcze z teorii anglojęzycznych. To tam między innymi też było, że tam stacja główna dostała sygnał i za tak ileś sekund przelecę do sprawiedliwości oświatła te całe pociski właśnie wystrzelone z tych z wyszuki elektromagnetycznych. No, mi się to udało obejść tylko dzięki strumieniom, tak naprawdę, chociaż to nie jest tak bezpośrednio poruszany strumień, to jest taka sieć, niemalże internetowa dotująca galaktykę, która umożliwia jednak jakoś znalezienie się tych wspólnych jednostek, jakoś przeprowadzenie tych batalii, żeby nie dopuścić do jakichś punktów, kluczowych typu planeta czy stacja, które są zresztą no, stale wyjeżdżone, stale, stale, stale, ale bez strumienia pewnie by byłoby to samo. Oni by tam się nie mogli znaleźć dobrze, by tam gdzieś krążyli, co zresztą mu jest też dobrze powiedziane, nawet w przygodach pilota Pirksa, tak? kiedy on musi, powiedzmy, wykonać ten swój test, ma polecieć, ma podlecieć tam w, oblicz, pod, w okolice luny czy coś, no i znajduje te statki patrolowe, gdzieś tam z wielkim trudem udaje mu się wyrównać, no to tak, tak to raczej będzie wyglądało, jeżeli to będzie wyglądało i jakby to wyglądało. zobaczę na drugim nie mamy Gwiezdę wojny i dźwięk rozchodzący się w próżni. Też wszyscy o. uważają, że to jest ładne. Ale nie uważasz, że ten dźwięk będzie, bo moim zdaniem będzie. Jest to całkiem logiczne. Bo jeżeli będziesz miał te wszystkie bitwy kosmiczne. Jak ci symulację to nie w dźwięku, w to będziesz to. Nie, nie, ale, ale na pewno symulacja dźwiękowa by się przydała w przypadku, w przypadku bitew kosmicznych. Myślę, że komputery w jakiś tam sposób będą wprowadzały te dźwięki, żeby, no cóż, żeby jakoś mieć jakieś większe nie wiem, rozeznanie i lepsze, lepsze doczepienie się. No, nie chodzi o to, to oczywiście poczucie dramatyzmu, ale, ale same te efekty dźwiękowe, że ktoś tam gdzieś strzela, że gdzieś tam można napić statek i tak dalej, będą dodawały na pewno jakiegoś większego realizmu żołnierza, którzy że będą w, tych, w tej całej akcji brać udział. Jednak ta pustka jest zbyt przygnębiająca. No ale teraz podchodzimy do tego z zupełnie innego podejścia, patrzysz na to z perspektywy kogoś, dla kogo wojna polega na boom, a nie wojna polega na... Żołnierza wojna generalnie polega na boom. W tej chwili. Wiesz, jak miałem kiedyś taki okres w latach 90., że grałem w Duma i miałem kartę dźwiękową, która nie miała supportu i łaziłem po tych podziemiach i nie miałem dźwięku i strasznie często ginąłem. Jak potem zainstalowałem przez sam Blastera, to nagle zacząłem słyszeć, że coś dzieje mnie z tyłu i okazało się, że ta jest bardzo łatwa. No, w przypadku myśliwców kosmicznych prostu się to bardzo przydało. Było nawet takie na PBS Now, albo któryś z tych właśnie popularnych programów, było chyba Space Wars albo Warfare in Space, czyli Space Battles. W każdym razie na zasadzie takiej naukowej, żeby się w nie jak F-16, tylko musiałoby się poruszać właśnie za pomocą specjalnych odrzutów. Jedyna taka hybryda pomysł z tego, co mi się podobało, to w ogóle, znaczy w ogóle adaptacji, będąc tała gdzie Vibery potrafią się odwrócić w miejscu, żeby ostrzeliwać z innej strony przeciwnika. Ale to jest system używany teraz w RCS-ach do pojazdów kosmicznych stopujesz go, obracasz go, lecisz nim w bok, w prawo, w lewo. Czyli x mi to potrafią? Było <laughs> by tu było, jest dobre pytanie na koniec <laughs> i zostawmy już gnozistym. <laughs> Zresztą tak tylko nadmienię, że cały ten... cały x wing tie fighter i tak dalej, no to no. de facto jest to tak zwane science fantasy, które było wymyślone w latach 60 -tych. To jest już kompletnie inny gatunek. Planeta Europa. No, <laughs> więc zarówno Gwiezdne Wojny, jak i słynne Transformery... Jak powiesz, że to jest fantazja, to ci nie ponad ręki więcej, bo i miecze, tak? Nie, nie, tylko że normalnie istnieje, istnieje gatunek, który nazywa, się, który nazywa się Science Fantasy. Tak, tu się, tu się I to on, jest, on jest w latach 60. został wymyślony i do niego de facto Gwiezdne Wojny częściowo pasują. One pasują w tym całym klimacie pod kątem ujęcia realizmu tego, co się dzieje. Oczywiście można założyć, że są tam jakieś kondensatory bezwładnościowe, które tam funkcjonują w tych statkach i w tych myśliwcach. No, można tak założyć, że dzięki temu mają te lody tak jakby tu się P-16, no zanim na No ale mimo wszystko wygląda no, to tak, jak wygląda. Powinno to raczej wyglądać tak, jak w przypadku Battle Star Galactica. Ewentualnie, za jakiś się o makrosu zero. Nie wiem, czy oglądaliście, ale... Gdyby tam jak właśnie łączyli chyba na Macie albo na Księżycu Ktoś właśnie planecie, właśnie były z tymi robotami, to jest naprawdę dynamicznie i pięknie pokazane znaczy, To były fajne, w tu właśnie, to jest taka klasa pojazdów zarówno planetarnych, jak i przestrzennych <śmiech> czyli coś, sobie co jeszcze długo, długo bardzo długo Znowu Najbliżej do czego byliśmy to był wahadłowiec, który potrafił polecieć na orbitę, a potem wylądować sam. W dowolnie wybranej bazie wojskowej na terenie Stanów Zjednoczonych. Super osiągnięcie. Nie robię pisz Space Opera, ja dam Co ty fajnie jest? I naprawdę warto było 50 lat poświęcić na faceta, który grał Space Odity w stanie nieważkości. Czy, no, tak, czy, czy, próbowali, no, czy próbowaliście kiedyś na przykład no, coś takiego jak Orion's Arm, właśnie ramię Oriona, to uniwersum, gdzie staramy się robić no, jak najbardziej hard SF-ową space operę, z tak zwanymi czyli są inteligentne maszyny, inteligentne rośliny, różne formy życia. Ale wracając do właśnie kwestii statków kosmicznych i tak dalej, yy, główna zasada, jeżeli opisujemy bitwy i wojenne statki kosmiczne, nie robimy analogii burta burta z marynistyki. Bardzo dobra zasada, pomijając, że Space Opera sama z siebie nie jest fajna. Yy, czy to, bo Stykik Space Opera, gdzie nie ma burta w Lewandowski. Wiem, że fanem nie robi Lewandowskiego, bo jeżeli nie, że nie Lewandowskiego. Myślę, że to bardziej Lewandowski. <grymne> jakby, to, jakby tego nie ułatwiać w kanapkę? W każdym razie chodzi o to, że w misji Ramsesa Wielkiego, chyba jedyna kosmiczna powieść, jaką on opisał, walka polega po pierwsze, że walczą, ale oni nie walczą wórka w burka, oni się ciągle przemieszczają w różnych właśnie konfiguracjach, żeby nie normalnie o rekona Starka. Czyli niechal to A, nikt nie ma tego no, nie ok. Nie widziałem ostatnio. No to chodzi no, o to, że no, trzeba no. trzeba wykonać jeżeli się wykładamy i te są do tego przygotowane. Ja tylko jeszcze tak na podsumowanie pozwolę sobie, że wykonywanie manewrów tego typu nawet na stosunkowo mało skomplikowany percesie, wymaga niewiarygodnych ilości paliwa. to, sobie opierają się na tym, że paliwa mamy jak... Mógł... Super mamy super paliwo na jądrowy, nie? Albo coś innego. Znaczy, bądźmy szczerzy, niektóre sądy, które wyszłane zostały z ogniwami paliwowymi i atomowymi lecą do dzisiaj, mają się dobrze i te ogniwa paliwowe działają do dzisiaj. Nawet ta satelita, co leży na mnie w Pacyfiku, sieje do dzisiaj, a minęło kilkadziesiąt lat. Ale cs tak nie zbudujesz. Nie, no dobra, przepraszam. Nie chciałem, może... no, ale się dobrze. Ja już się nie będę odzywał dzisiaj. Może, żeby już nie, tak nie było, jak na na test tak? publiczności, mam pytania. To dziękujemy. Czy może taki cierpany temat? Myślę, że nie wyczerpaliśmy, ale może siebie już Trochę. <laughs> no co, ja jestem na tyle reaktywych, ja mam jeszcze to, ideologiczną, potem mam przybyt, ale nic masz no tak, ale ja mam 15. A A. Więc, więc jest czas. Bo rozumiem, że zobaczyliście Orgę, który tutaj tak zerkał czujnie, widocznie zapomniał, że mamy nie wyrażę wyrażę czas do 15. Do. Dobrze. Więc jeszcze możemy powiedzieć o Space Operach w takim razie, Możemy jest. zrobić drobny przekój tego, co teraz jest, ponieważ tego żeśmy w ogóle nie poruszyli i tak na podsumowaniu myślę, że byłoby to fajne, ponieważ no, mówiliśmy o Space Operze kontra rzeczywistość, tak? Żeśmy się na ten temat rozwinęli mocno. Natomiast dobrze byłoby powiedzieć, co naszym zdaniem warto jest teraz po prostu przeczytać. Tak, może zacznę od lewej strony, Nie wiem, jeśli chodzi o tej Apery, to twoją czytałem ostatnio. No. Wiesz, no, tak, to mam kwestii i czytam André Norton Potem w tych samych klimatach Agnieszka Halas teraz czytam, także nie wiem. Ja to tak bardziej klasyki, wiesz, ostatnio space operową rzeczą, którą czytałem, i Szpital Kosmiczny. Zupełnie nie. Ale polecam Szpital Kosmiczny. No to ja trochę rozumiem w takim razie. Już z samej fabryki, która w tym momencie rozwija w ogóle cykl, cykl związany ze space operami, z tego co jestem czyli jest kontynuacja tego całego Jacka Campbella, zaginionej floty, chyba przestrzeni objawienia, to się nazywa przestrzeni przestrzeń zewnętrzna. przestrzeń, przestrzeń zewnętrzna, objawienia to jest rewolucji, to byłoby Tak, tak, no ja akurat rewolucja nie czytałem, natomiast słyszałem, że jest to bardzo sympatyczna space opera, co bym teraz ze swojej strony polecił przeczytać? Na pewno Walsa, czyli na pewno bym radził zapoznać się zarówno ze ślepowidzeniem, jak i z echopraksją. Chociaż echopraksja nie weszła w ten kłod jak ślepowiedzenie. Nie no nie, się trochę, trochę inaczej była, ale teraz on jakoś radny, jak się odmian, wyszło coś nowego od niego po angielsku. Znaczy jest trzeci tam, bo to jest w ogóle tylowia, to trzy domy są dostępne, przy czym trzeci nie wyszedł w Polsce jeszcze. Dobra idziemy do agrojęzycznego Empiku, dobra. Plus na pewno warto sobie Peteckiego przypomnieć, bo teraz jeszcze Petecki w ogóle został wyznawione cały czas wszystkie jego cykle. Jeszcze z tego co ostatnio słyszałem z dobrych oper, jest książka Trawa. Autorki kurczę, mogę nie mogę pamiętać, słyszałem, słyszałem, że to jest niezłe. No ja sam przypominam sobie właśnie tego Campbella, zamierzam zapoznać się z, z cyklem, z cyklem Odyssey'a, to się chyba tak nazywa. Tak? Nie, nie, nie klarka. Może Odyssey, Odyssey. Odyssey Z tym cyklem zamierzam się zapoznać. Wydanictwo Trawia które być może znacie, się bardzo intensywnie rozwija i produkuje też powieści science fiction. Tam chyba jest jakiś cykl wojenny teraz. Tak, Demskiego jest Żar Tajemnicy i Kranic Imperium. No i oczywiście tego, jak to załudzki. Więc to się w ogóle rozwija, bo... Tam też rewis oczywiście też space operą, on, on, tam, on tam, tam stale trzymał swoje horyzonty zdarzeń właśnie, Mike również, czyli czy niebiańskie pastwiska Ta space opera, która była tak po macoszemu trochę traktowana, bo mimo wszystko no, te fantasy po tym, kiedy pojawiły się Wiedźmi, jeszcze gra komputerowa i cała reszta no, królowała w Polsce. Ja jestem na różnych forach związanych z fantastyką i tam często są zamieszczane pytania, czy podoba się rzecz, którą napisałem ŁAM i oczywiście jest to fragment powieści FANTEZY więc ludzie nie chcą pisać za bardzo Spacesoper, no może się boją, no bo jednak jest to temat, że trzeba troszeczkę pomyśleć, no chyba że napiszemy o dwóch naparzających się statkach kosmicznych, laserami i, i, i, będzie, i będzie święty spokój. Znaczy, no powiem Ci, że tutaj tak, co do tego jak powiedzieć, że FANTEZYM dużo okulowało ja mam takie przykre wspomnienie z moich czasów studenckich jak e, ja pamiętam, że no, kwestia jest taka, że spotkałem sporo młodszych osób w moim życiu, z którymi byłem bliżej lub dalej, ale gadałem się o fantastyce. I oni mi mówią, przepraszam, że będzie z nazwiskiem, ale słuchaj, ale ćwiek, ćwiek, ćwiek jest fajny, ćwiek jest fajny. Nie mówię e, tak, że ludzie nie czytali, ale chodzi o to, że ja pamiętam, kiedy e, była jeszcze runa i runa miała buska. E, Karol Wózek, jak już się będę nazywał? Paweł Marcin Gózek, tak. W każdym razie on pisał takie fajne, właśnie, urban fantasy, oparte o mitologię, ale z naprawdę grałem pomysłem. Ale dlaczego to padało? Dlaczego tego nie było? Czy na przykład Czy to pamiętacie Podrzódzkiegoś ten archiwum? Średnio. No właśnie kwestia jest bardziej taka, i to niestety tutaj że trochę grabie wydawcy, wydawcom, ale to chodzi bardziej o marketing. Ciekawe pamiętam, bo było zdrowie, bo był ciągle promowany i tak dalej, a Wózka, mało, to pamiętam i może osobiście uważam, że miał sporo śmieszniejsze i ciekawsze książki, jeżeli już o to chodzi, takie młodzieżowe space operu, znaczy te, bo i tak samo było właśnie z fantastyką czy space operą. Kołowiczaki kiedyś były właśnie i to w czasach, kiedy też były sarkowskie. Co jeszcze było? Game Deck zaczynał jako tak naprawdę Cyberpunk, ale potem była space opera Atalaya, była taka chrześcijańska space opera wydana przez Supernowe, która była dosyć porobana, ale miała swoje e, sensowne jakieś rzeczy. E, czy ktoś jeszcze pamięta na przykład Pacyńskiego? Albo nie wiem, czy nie to było, znaczy, nie, nie Pacyńskiego, przepraszam, e, Pasikowskiego e, postawą? No mniej z ale też było właśnie z kosmetami właśnie ten. ale też. O, taka z lat 80., której mało ktoś pamięta. Piloci purpurowego zmierzchu. Bardzo fajnie opisana space operówka, Inspirowana mu z komentarz ale to jest o zimieckich najemnikach walczących w wolna kosmitów gdzie spłania się okazuje, że tak naprawdę umieczą, nie walczą i dyskuski, tak nie walczą zawsze z innymi ziemianami po przeciwnej stronie właśnie e, spróby. Zieromski już o tym pisze. No. Ja znowu wtóruję niebiańskim pastwistą Płowa Majki. Doskonała książka, naprawdę wiele A, godzin. Mógłbyś zbawić, przybliżyć, bo chcę się do tego przyznać, ale zapraszaj. Do niebiańskich pastwist. <tostwist> <tostwist> Niebiańskie paswiska Pawła naprawdę kawał solidnej lektury, dosyć dużo takich nawiązań religijnych, ale naprawdę ciekawa książka, którą się fajnie czyta. Polecam książki Marcina, bo też świetna lektura. Tak naprawdę przyjemność czytać najpierw Pawła, potem głębie. I ostatnio właśnie zabrałem się za to, drugi, jestem w trakcie. Też bardzo dobrze. Poza tym, co jeszcze? Z takich klasyków, dosyć mało u nas znanych, Ian, znany Ian M. Banks, już nie żyjący, i jego cykl kultura. To właśnie tak zahacza też trochę o transhumanizm, bo ta ludzkość już jest no, na takim etapie, że kwestie takie jak płeć nie mają znaczenia tam można być mężczyzną i w ciągu paru dni stać się kobietą, bo różnego rodzaju technologie w organizmie człowieka po prostu to wszystko zmienia. E, naprawdę kawał solidnej lektury. E, co jeszcze? Genom Łukawienki, też troszeczkę transhumanizmu, trochę właśnie e, space opery. E, też bardzo ciekawa lektura, taka wartka, lekko się czyta. Ostatnio właśnie mam w ogóle taki etap powrotu do rosyjskiej fantastyki, także zaczynam rosyjskiej czytać coraz więcej. I właśnie coraz bardziej mi się to podoba. No, ale no, oprócz tego klasyki, e, LEM. Co no, tutaj dużo gadać, lema, to właściwie warto przeczytać wszystko. E, ale tego jest naprawdę dużo. Jak tak teraz sobie próbuję przed oczami postawić własną półkę, no to Duna Herberta. No to jest w ogóle niesamowita, lektura, która wciągnęła mnie, kurczę, długie godziny i nawet już nie mówię o organizacji, chociaż też była całkiem dobra. Bo tak sobie odwierzyłem już po przeczytaniu książki, to tak z tego ja serce nie, licza. Nie no, Linza. Właśnie to być może. Film sam sobie nie był jakimś specjalnym dziełem, ale kurczę miał taką sentymentalną wartość, bo mi się kojarzył z dzieciństwem, bo jak go oglądałem jak byłem taki właściwie młody, jeszcze bardzo. No i. No, bardzo, to na pozostaje zawsze. Tak, ja bym dorzucił właśnie kwestię tych, które czytałem i nie mogłem tego skończyć. To na przykład Bohama e, a ten Cicha Wojna, gdzie z początku to naprawdę fajnie wyglądało, że. Space Opera, się w Układzie Słonecznym po, po globalnych wojnach, zniszczeniu klimatu i tak dalej. Dużo ludzi uciekło tak naprawdę na inne planety, założyło tam własne osady, takie samowystarczalne. Ludzie wypędzają bezdomnych, starkierów i post, innych post-apos, tak to omówione z miast, miasta są burzone, tam się ekologia, to znaczy w ogóle to jest taki takie trochę eko, trochę, ekor, trochę para, takie, taka religia, która rządzi się na nami i w każdym razie bardzo fajnie jest technicznie, bardzo ciekawe są niektóre postacie ale po prostu, znaczy odbioru, ja, cała właśnie stara formowanie, tworzenie zamkniętych jako jest bardzo fajnie zadane, ale potem po prostu to idzie w dół, fabularnie głosują, że technik jest bardzo fajny, a potem autor e, zrobił sztukasę i nie może nawrócić. No dobrze, to tak już w woli się uchłonimy chyba w tym momencie raz jeszcze. Ja jeszcze tylko zaproszę, jeżeli macie chęć, od godziny 15 będzie y, moja prelekcja dotycząca galaktografii, a specjalnie, się, specjalnie tego tematu staram się dzisiaj nie poruszać, chociaż w sumie by nam pasował, mm -hmm. Ale pomyślałem, że nie będę po prostu powtarzał się dwa razy, to też serdecznie zapraszam. Y, nie jestem tutaj prowadzący, ale ja w tym momencie pozwolę podziękować zarówno Szymonowi, który tutaj nas, no de facto wszystkim prawie, że ściągnął, jeszcze tej książki nam pozostawiał. Dziękuję Bartkowi za, za, za to, że nas tak pościągnął na to roku orbitalno. No i Kamilowi dziękuję, który tak pojawia się zupełnie z Jelenska i bardzo dobrze, że, że się pojawił konsekwencji. Otóż to. Tak. ja dziękuję również. Dzięki. Dziękuję Państwu.